że to muzykę, to jest Slay, Sound of Heaven, to jest klasyka i tak samo, jeżeli chcecie posłuchać klasyki zapraszam was na kanał na YouTube, czy jak to się kurwa wymawia, na kanał kołobrzewski wiele B i na nową hutę czy na kurwa kanał MC Robaka, albo może na ich wspólny kanał zapraszam was kurwa na to wielkie wydarzenie, yo! faza nagła tak spałacza kurwa poznaj Kołobrzeg, yo!